To są informacje Polskiego Radia 24. Premier z apelem do Marszałka Sejmu chodzi o kryptowaluty i weto Karola Nawrockiego. Sejm wyręcza prezydenta, opozycja oburzona, sędziowie TK złożą ślubowanie w parlamencie. Stabilizacja na rynku paliw, dobre wieści przekazuje Orlen. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek kryptowaluty i apel premiera do Marszałka Sejmu musimy odrzucić weto prezydenta, mówi Donald Tusk. Sprawa wraca w związku z doniesieniami o kłopotach z onda krypto. Według portali Money.pl i Wirtualnej Polski użytkownicy giełdy zgłaszają problemy z wypłatą pieniędzy. Tu zwracam się do marszałka tego jeśli możliwie szybko przystąpimy znowu do głosowania kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptowalut, to może tym razem zrozumieją, że trzeba odrzucić to weto i trzeba też odrzucić jakieś wyjątkowo ponure też okoliczności, które towarzyszą tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie nie podpisał ustawy, która miała chronić inwestujących w kryptowaluty, Premier Tusk powołując się na ustalenia ABW ujawnił, że na miesiąc przed głosowaniem nad pierwszym wetem spółki związane z prezesem Zonda Krypto dokonały wpłat na rzecz fundacji związanych z prawicowymi politykami Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Biplerem. Więcej piszemy o tym na polskie radio24.pl. Teraz polityczna burza w sprawie wdrożenia rządowego planu B. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny i zaprzysiężenie nowych sędziów w Sejmie. Ma do tego dość. jutro w południe. To rozwalanie państwa, grzmi poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk, jak dodaje prezydent Zwleka, bo analizuje wątpliwości dotyczące wyboru sędziów.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 Konstytucja milczy na temat udziału prezydenta w wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Z punktu widzenia interesu obywatela najważniejsze jest doprowadzenie, aby odbudować niezależny, profesjonalny Trybunał Konstytucyjny, co do którego kompetencji, a zwłaszcza zasiadających tam sędziów, nikt nie będzie miał wątpliwości. W połowie marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z nich. Pozostała czwórka nie doczekała się zaproszenia na zaprzysiężenie. Teraz przygotowania do rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie i głos eksperta. Jesteśmy w tym samym miejscu, mówi nam były ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. W nocy Stany Zjednoczone oraz Iran zaakceptowały plan dwutygodniowego zawieszenia broni.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 Najważniejszy punkt rozejmu zakłada odblokowanie cieśniny Ormus. A to informacja kluczowa z punktu widzenia transportu ropy naftowej i cen na światowych rynkach. Te spadają po ogłoszeniu wstępnego porozumienia. Sytuację na polskich stacjach monitoruje Orlen i widać stabilizację sprzedaży, mówi rzecznik koncernu Mateusz Witczyński. Jak dodaje, poświąteczne zakupy paliwa były mniejsze niż w tym samym okresie zeszłego roku.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 Rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej wprowadził niższe i co ważne maksymalne ceny paliw. Na koniec Grecja bez Facebooka i Snapchata dla najmłodszych. Rząd w Atenach zapowiada blokadę dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Zakaz zacznie obowiązywać od przyszłego roku. Grecja to kolejny kraj, który zdecydował się na taki radykalny krok. Pionierem była Australia. Nad podobnymi przepisami pracują też m.in. rządy we Francji i Hiszpanii, a także w Polsce. Eksperci wskazują, że nadmierne korzystanie z social mediów naraża najmłodszych na cyberprzest. Moc, a także uzależnia od algorytmów i powoduje problemy z koncentracją czy snem. To były informacje Polskiego Radia 24. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, poza tym chmurzy się i czasami pada przelotny deszcz. Na termometrach od 6 stopni na wybrzeżu do 11 na ziemi lubuskiej. W centrum dziś maksymalnie 8 stopni. Wiatr jest umiarkowany i porywisty, najbardziej dokucza na wschodzie kraju. Reklama.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 I witam także naszego gościa, pan doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Świat odetchnął z ulgą po tym, kiedy Światło Dzienne ujrzała informacja o rozejmie, zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Branża turystyczna odetchnęła pewnie jako jedna z najgłośniejszych i ta ulga, którą odczuje ta branża, pewnie jest również największa, bo i też największe były straty, które ta wojna branży turystycznej przyniosła. Tak, bezwzględnie początek wojny to była katastrofa dla branży turystycznej, kiedy setki tysięcy turystów gdzieś utknęło w Emiratach Arabskich, w Dubaju, w różnych miejscach, również w Azji, bo nie mogli się przemieścić z tamtej strony globu. To wszystko wpływało na to, że Nasi tour operatorzy mieli ogromny problem, musieli ponieść koszty indywidualnych transferów tych turystów. Także to nie tylko były kwestie drogich paliw, które teraz jakby są kolejną konsekwencją sytuacji, jaka jest na Bliskim Wschodzie, bo to na razie tylko pierwsze minuty czy pierwsze godziny od tego, że jest ogłoszony dwutygodniowy rozejm i tylko dwutygodniowy. Także branża turystyczna cały czas obserwuje sytuację. No, do tego dochodzą jeszcze sytuacje takie, związane z czasami z niepewnością co do miejsc, które są bezpieczne, bo bardzo mocno też się wyhamowała sprzedaż nie, imprez turystycznych wyjazdów first minute, czyli z przedpłatą. Z uwagi na to, że część turystów tak naprawdę nie wie, które miejsca będą w wakacje bezpieczne, a które nie. Do tego dochodzą jeszcze kwestie wykupienia dodatkowych ubezpieczeń od utrzymania stałej ceny, bo to też będzie jakby kolejny etap do analizy sytuacji turystycznej. Mimo mówimy też o turystyce międzynarodowej, ale sama turystyka krajowa ma duże dylematy, bo chociażby wycieczki szkolne czy wycieczki turystyczne autokarowe po kraju i po Europie, to też już będzie korekta cen z uwagi na bardzo znaczący wzrost kosztów transportu, bo paliwa wzrosły ponad 50%, więc jakby tutaj te marże też będą musiały być weryfikowane i ceny tym samym też będą musiały być weryfikowane w przyszłości. To do, Panie doktorze, po kolei, najpierw ten początek wojny i to, jak turystyczny raj zamienił się no, w piekło na ziemi to pewnie za dużo powiedziane, ale e, rzeczywiście no, kiedy te rakiety i pociski e, latały nad Dubajem, e, które jest synonimem tego turystycznego raju dla wielu turystów e, z Europy, no to można mieć takie, e, takie skojarzenie. Cały czas te konsekwencje za branżą turystyczną tamtych wydarzeń z początku wojny, czyli z przełomu lutego i marca m, się za nią ciągną. Tak, cały czas, jeśli chodzi właśnie o Bliski Wschód, jeśli chodzi o Ziemię Świętą, to są miejsca, gdzie tak naprawdę turystyka w tej chwili zamarła. Do tego jeszcze trzeba cały czas pamiętać o tym, że wschodnia strona tutaj Europy, czyli nasza wschodnia granica, to też cały czas jest to zamrożony teren, natomiast tamten obszar, o którym pani Dyrektor wspomniała, to był teren bardzo dobrze rozwijającej się turystyki, turystyki też i transferów, ale również i wypoczynku takiego dłuższego. Do tego doszły miejsca w północnej Afryce, które cały czas jeszcze są bezpieczne. Oby jak najdłużej były bezpieczne, oczywiście poza Libanem czy Izraelem, ale Egipt jest w tej chwili pomimo tego, że sąsiaduje z Izraelem jest traktowany jako kraj bezpieczny. Nie ma tam sytuacji takiej, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy którejś z organizacji turystycznych międzynarodowych czy krajowych nie rekomendowała podróży. I to dla niektórych to jest w tej chwili szczególnie klientów duża okazja, bo możemy pojechać do Egiptu czy do Turcji za kwotę na 5 dni poniżej 1000 złotych, czy niewiele powyżej 1000 złotych. dzisiaj. Pozwoliłem sobie ze studentami na zajęciach z obsługi ruchu turystycznego przeanalizować ceny, jakie oferują tury operatorzy. One są bardzo atrakcyjne. Natomiast trzeba zawsze pamiętać, no, że to nie będzie trwało wiecznie i miejmy nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej skończy, bo to, że jest rozejm, to nie jest powiedziane, że ona gdzieś za chwilę się gdzieś nie rozpęta dalej. No właśnie, bo ona również skutkuje tą niepewnością na rynku paliw. Mamy wszyscy nadzieję na odblokowanie ciśniny Ormus szybkie. Mamy też nadzieję, że te szkody, które wymiana ognia wyrządziła w infrastrukturze naftowej w Zatoce Perskiej nie będą na tyle trudne do naprawienia, że nie wpłyną na to ile tej ropy będzie tam wydobywane i transportowane dalej w świat. Na ile to jest poważne zagrożenie dla branży turystycznej. Dla przewoźników, dla linii lotniczych, no dla tych wszystkich, którzy no nie tylko, ale również wożą nas na wakacje. Tak, bezwzględnie, bo tutaj mówimy o całym transporcie, również transporcie morskim, lotniczym, czy autokarowym, czy samochodowym, bo również turyści jeżdżą indywidualnym środkiem transportu na wakacje. To wszystko bardzo mocno wpływa. Jeśli faktycznie byśmy się zastanowili nad tym, co się wydarzyło w obszarze Zatoki Perskiej, to nie tylko faktycznie zatrzymane Tankowce. One być może teraz będą częściowo lub na jakiś czas odblokowane ich transport. On potrwa znaczący czas, bo to nie jest tak, że taki potężny tankowiec za kilka dni czy kilka godzin dopłynie do miejsca docelowego. Potrwa czasami tygodnie. tak? I dodatkowo jeszcze dochodzi kwestia faktycznie infrastruktury, która jeśli, bo to jest ruch ciągły, jeśli wydobywamy ropę naftową, to w covid było pokazane, że w momencie, kiedy nie było odbiorców na ropę, Niektóre koncerny płaciły za to, że ktoś mógł mu jego ropę magazynować, bo nawet mu nie sprzedawano tej ropy, tylko za przechowanie ropy otrzymywał duży koncern naftowy, dodatkowe gratyfikacje. Dzisiaj sytuacja jest inna, bo być może, że część firm wydobywczych zahamowała wydobycie, zatrzymała ze względów bezpieczeństwa i teraz odtworzenie tego procesu znowu musi potrwać pewnie od kilkunastu tygodni, może do kilku miesięcy. To nie jest tak, że taki proces, jeśli został na trwałe gdzieś przerwany, nastąpi jego odblokowanie błyskawiczne. Jeśli chodzi o transport lotniczy, faktycznie w Polsce na przykład Petrochemia Płock produkuje to... Paliwo lotnicze typowo przeznaczone do przelotów międzynarodowych. Każdy z dużych krajów takie też refinerie swoje ma, ale już dostrzegamy, chociażby w tym tygodniu, były znaczące informacje z niektórych portów lotniczych, że tego paliwa lotniczego brakuje. Już pomijam kwestie takie, że ono będzie droższe, ale żeby ono było dostępne, bo to jest rzecz podstawowa i między innymi kwestie właśnie z włoskich lotnisk. informacje z tych największych, Bolonia czy Rzym, gdzie dochodziło do sytuacji, gdzie paliwa lotniczego na czas nie dostarczano. W tej chwili jakby jest ta sprawa już tutaj uspokojona. No, pamiętajmy również o tym, że jeśli będą zahamowane pewnego rodzaju linie logistyczne co do paliw, to cała Azja, która też bardzo chętnie jest wysoce energetycz energochłonna, również w obszarze przelotów, bo pamiętajmy, że i Japonia, i Korea, i Chiny, i Indie to są kraje, które również dysponują potężnym zasobem ludzi, którzy chcą podróżować po całym świecie i podróżują i tam też te potrzeby związane z pozyskaniem paliw lotniczych będą znaczące, więc pewnie ceny też znacząco mogą nam wzrosnąć. Turyści, którzy planują pewnie już teraz Wakacyjne wyjazdy bardziej ostrożnie będą do tych planów podchodzić No i z pewnością te tereny i te kierunki, o których rozmawiamy, blisko wschodni azjatycki stracą na popularności nawet u tych, których stać na taki wypoczynek i na tak dalekie wyjazdy. Pewnie skoncentrują się na Europie, zostaną w kraju. No a to wtedy także będzie windowało oferty turystyczne w Polsce i w Europie. Jaki będzie ten powojenny, miejmy nadzieję powojenny, nie tylko porozejmowy wakacyjny sezon? Znaczy, mamy zawsze różne typy turystów. Są turyści, którzy no, niewielu rzeczy się obawiają i nie obawiają się specjalnie podróży w miejsca, no nie najbardziej bezpieczne, ale przynajmniej nie zakazane. I tacy na pewno się pojawią w tych miejscach, które są może mniej egzotyczne, ale jednak dalsze od Polski. Natomiast szansa to jest dla polskiej turystyki, bo zapewne część turystów z Europy wybierze również Polskę jako docelowy kraj wypoczynku. To już powoli żeśmy widzieli w święta, no bo ceny w polskich kurortach tych najwyższej klasy raczej nie zmniejszyły się, a poszybowały lekko w górę, ale są miejsca dla wszystkich. Myślę, że w Polsce znajdziemy zarówno miejsca o bardzo atrakcyjnych cenach i w bardzo atrakcyjnym otoczeniu, jak również te, które będą no, drogie. Myślę, że i też ekskluzywne tym samym. Myślę, że też tutaj duże szanse mają takie miejsca w Polsce, które są niedoceniane turystycznie, tak zwane białe plamy gdzieś turystyczne w pięknych województwach, takich jak chociażby województwo polskie, województwo łódzkie, lubuskie, czy całe Podlasie, czy kujawsko-pomorskie, bo to są miejsca, do których naprawdę warto za zajrzeć, a często pomijane są z uwagi na to, że wszyscy latem pędzą nad samo morze. Oczywiście ono jest też piękne i warto je odwiedzić, czy pomorskie, czy zachodnie pomorskie ale również przepenetrować Warto-Mazury. Wartom I to wszystko skłoni pewnie część osób do takiej, takiego poszukiwania swojego miejsca do wypoczynku. Tak też było w momencie, kiedy mieliśmy pandemię, że zaczęły na przykład bardzo mocno popularne być małe ośrodki wypoczynkowe, szczególnie gospodarstwa agroturystyczne, a potem, kiedy skończyła się ta potężna pandemia i mogliśmy wyjechać dalej, okazało się, że gospodarstwa agroturystyczne już nie były tak atrakcyjne, i dzisiaj może się okazać, że w tym trudnym czasie, niebezpiecznym trochę, wrócimy do takiej, takiego spokoju, słów turyzmu i wybierzemy te gospodarstwa turystyczne, które może nie były tak oblegane przez, w tym najbliższym, w tym nie, nie, niedawnym czasie turystycznym. Kiedy turystycznym. wszyscy byliśmy stęsknieni pewnie za tym wypoczynkiem w kurortach i, i w hotelach, no bo ten czas pandemii nam to uniemożliwił. Panie doktorze, czy jest jakiś sposób, żeby branża turystyczna zabezpieczyła? Się, ubezpieczyła się na wypadek takich wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich sześciu tygodniach? No to znaczy, my mamy te ubezpieczenia dodatkowe, czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i ten Turystyczny Fundusz Pomocowy, który zapewnia przede wszystkim ochronę turystów, natomiast częściowo chroni też branżę. Ale nie ma takiego ubezpieczenia i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś próbował je zrobić, czyli ubezpieczenia od następ z nieszczęśliwych wypadków, ale dla właściciela biura podróży. I to jest sytuacja taka, że ten właściciel biura podróży no nie jest w stanie wykupić sobie ubezpieczenia w sytuacji, gdy dojdzie do z, takich zdarzeń przez niego nawet nieprzewidywalnych. I e, ubezpieczony będzie turysta, owszem, e, czyli tak naprawdę koszty związane z przy Tutaj z prowadzeniem turysty do kraju poniesie zarówno ubezpieczyciel czy gwarant biura, biura podróży, jak również wesprze go turystyczny fundusz gwarancyjny, Natomiast samo to wsparcie związane z pomocą dla szczególnie dla małych firm, bo w turystyce mamy różne podmioty, są duże podmioty, one mają często osobowość prawną w większości, czyli są spółkami i są jednoosobowe działalności gospodarcze. To są rodzinne firmy oparte czasami o już drugie pokolenie czy trzecie pokolenie. Ich zasoby są też ograniczone i tych firm zawsze bardzo jest mi szkoda jako ekonomiście, dlatego że one nawet jak ogłoszą upadłość, to nikt tej upadłości no, w świecie nie zauważy kiedyś w czasach COVID-u właśnie stwierdziłem, że małe, małe podmioty gospodarcze w obszarze turystyki bardzo spokojnie odchodzą i nikt tego nie widzi. Także oby nie odchodziły, oby mogły sobie poradzić. No i może my jako turyści starajmy się im pomóc, bo największym problemem dla takich biur podróży jest to, kiedy turysta zbyt dużo żąda od biura, na które tak naprawdę nie miało wpływu na sytuację, jaka nastąpiłaś. To był mały tur operator i on nie był w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Gdzieś w odległym kraju albo nawet w ościennym kraju. Bo przykład chociażby Ukrainy, a taki był przykład, gdzie małe biura podróży ze ściany wschodniej miały ogromne dylematy, kiedy 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna, a tam hmm. były wykupione czartery na przykład w Lwowie, w tak. hotelach, no ale kto pojedzie do bombardowanego Lwowa tak odpoczywać? Panie doktorze bardzo dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za ten apel dawkę zdrowego rozsądku pan doktor Adam Karmiński, ekspert do spraw turystyki Uniwersytet WSB Merito był z nami do usłyszenia dziękuję, dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego spokojnego wypoczynku bezpiecznego Taka wakacyjna już atmosfera ze sprawą rozmowy z panem doktorem nam się wkradła w programie Polskiego Radia 24, ale wracamy na ziemię, bo jutro w Sejmie ślubowanie ma złożyć czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski i Anna Korwin-Piotrowska. Prezydent odebrał na początku kwietnia ślubowanie od dwóch powołanych przez Sejm sędziów, to Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. Do czworga, także wybranych przez Sejm 13 marca, prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. Między innymi o jutrzejsze ślubowanie pytany był podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Posłuchajmy. Zgodnie z konstytucją, która w tym zakresie jest y, bardzo precyzyjna, sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I takie, taki wybór został dokonany przez Sejm w formie oddzielnych uchwał, i tak czy inaczej sędziowie są już wybrani, są już sędziami. Ustawa doprecyzowuje, że mają sędziowie obowiązek mm, złożenia ślubowania, a prezydent ma obowiązek więcej niż notarialny, bo to jest obowiązek, takiego yy, ślubowania, wysłuchania. Ale to nie jest w żadnej mierze sprawa rządu. To jest sprawa yy, innego organu konstytucyjnego, jakim jest Sejm, i prezydenta, więc po prostu ci sędziowie są już sędziami i jeżeli, jeżeli na nich ciąży obowiązek, jak ten obowiązek wykonają, to już, to już jest decyzja tych sędziów, jeżeli faktycznie jest tak, że pan premier, pan prezydent nie chce, nie chce swojego obowiązku dopełnić. Ale z tego co ja wiem, to żaden z przedstawicieli rządu nie planuje w żadnej tego typu uczestniczyć uroczystości jaka jest opinia na temat całej tej sytuacji przepisy są jasne konstytucja funkcjonuje od 30 lat od kwietnia 1997 roku nigdy nie było z tym żadnego problemu jakikolwiek czy to był prezydent Kwaśniewski czy to był prezydent Kaczyński czy to był prezydent Komorowski jasno jest w konstytucji napisane sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm i ich obowiązkiem jest złożenie ślubowania, a obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie tego, tego ślubowania. Jeżeli prezydent tego nie robi, to wystawia sobie najgorszą możliwą opinię, jeśli chodzi o szanowanie Konstytucji. To znaczy nie spełnia tego kryterium konstytucyjnego podstawowego, nie jest strażnikiem Konstytucji. To jest całość opinii o Karolu Nawrockim, bo to on jest autorem tego zamieszania, bo sprawa jest bardzo jasna. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dzień dobry panie ministrze, Paweł Popkowski, TVN24. Chciałbym zapytać o język polityki prezydenta Donalda Trumpa. Język, w którym, o którym w dość mocnych słowach opowiadał się choćby wicepremier Gawkowski, mówiąc, że jest to język wojny, zabójstwa. Jakie to może mieć konsekwencje, jakie to może mieć skutki choćby dla Polski? Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy doskonale wiedzą i każdy to odczuwa, że słowa w polityce, i to nie chodzi tylko o samą formę, ale też o treść mają bardzo duże znaczenie i wielokrotnie byliśmy wszyscy w Polsce w jakiejś mierze ofiarami różnych wypowiedzi, także prezydenta Trumpa, czego efekt odczuwamy bardzo często na stacjach mezynowych. Także tak, te wypowiedzi oczywiście mają fundamentalne znaczenie, bo często dotyczą naszego, naszego życia codziennego. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Katarzyna Rosicka, Polsat News. Panie Ministrze, trzy pytania mam, więc może po kolei. Proszę bardzo, po kolei. Chciałabym się na początek zapytać, w jakiej formule ma się odbyć to jutrzejsze zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Jak praktycznie ma to wyglądać? Bo myślę, że dopuszczana jest wersja, scenariusz, że prezydent tam się nie pojawi. I tutaj konkretne też pytanie, jak to będzie wyglądało później, po tym zaprzysiężeniu? Czy sędziowie udadzą się do Trybunału Konstytucyjnego? I tu także pytanie, bo takiego scenariusza nie wykluczał minister spraw Wewnętrznych i administracji. Czy udają się tam, udadzą się tam w asyście policji albo prokuratury? Panie redaktor, to nie jest pytanie do mnie. To czy ja jako poseł w tej sprawie swoją, swój obowiązek już wykonałem? Zagłosowałem w, w tym głosowaniu. Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrał. E, oni są sędziami, tak czy inaczej. E, żeby dopełnić procedur mają złożyć ślubowanie. Jak to ślubowanie będzie wyglądało, to to nie jest w żadnej mierze Kwestia rządu i w żadnej mierze nie może być kwestią rządu, bo y, mamy do czynienia z rozdzieleniem poszczególnych władz. Więc y, to jest bardziej pytanie do, do, do sędziów, jaki y, jak, jak, jak, jak mają następne, y, zamiar następne kroki podejmować w tym zakresie. Ale ja już, y, ja zagłosowałem w tej sprawie i posłowie inni zagłosowali. Tak na pytania dziennikarzy po dzisiejszym posiedzeniu rządu odpowiadał jego rzecznik Adam Szopka Reklama Ale sofa, marzenie i fotele A spójrz przez okno Meble ogrodowe, mm -hmm. nowe auto mm -hmm. Co wyście bank rozbili? Zaraz rozbili, odwiedzili Marzą ci się większe zmiany? Sprawdź nasze oferty kredytowe Dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl Bank Pocztowy Im prościej, tym lepiej To nie jest oferta, decyzja i warunki kredytu Zależą od oceny zdolności kredytowej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 Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Po ogłoszeniu zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie spadają ceny ropy na światowych rynkach. Pojutrze obniżki powinniśmy zauważyć także na polskich stacjach, tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodaje, na razie jednak nie ma mowy o zakończeniu rządowego pakietu obniżającego ceny paliw. Ustawa daje możliwość stosowania tego programu do 30 czerwca. Przypominam, że to jest rozwiązanie, które jest najskuteczniejsze w Europie i najlepiej chroni i przedsiębiorców, i konsumentów. Ale no, sytuacja jest bardzo dynamiczna i daleko od stabilności, więc jakby nikt nie mówi na razie i nie myśli o tym, żeby to rozwiązanie kasować. Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, dwutygodniowe porozumienie o zawieszeniu broni ma doprowadzić do odblokowania cieśniny Ormus. To tamtędy przepływa 1,5 światowej ropy, Według serwisów śledzących ruch morski dziś dwa statki przepłynęły przez cieśninę. Będą wsłuchi... Będę wsłuchiwała się w każdą opinię i komentarz. Tak ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada opozycji. Ta zapowiada złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministry. W pełni demokratycznie poddaję się tym opiniom, zresztą one są wyrażane nie tylko w postaci Wotum, ale napływają z, z różnych środowisk i pozytywne i negatywne. Będę wsłuchiwała się na pewno w każdą opinię i w każdy komentarz, natomiast poczekam też na konkretne e, pytania, na razie padają one w, w przestrzeni medialnej. Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Jolanty sobierańskiej grędy zapowiadają Prawo i Sprawiedliwość oraz Partia Razem. Opozycja zarzuca resortowi zdrowia ograniczanie dostępu do badań i pogłębianie kryzysu w nfz U nas jeszcze Dolny Śląsk wjechał koparką w miejski autobus i uciekł teraz. Operatora koparki poszukuje policja w Legnicy. Okoliczności zdarzenia opisuje Jagoda Ekiert z Legnickiej Policji.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 Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale najnowszy w Legnickiej Flocie miejski autobus został poważnie uszkodzony. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 15.00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczek. Dzień w Polskim Radiu 24 Minęła godzina czternasta trzydzieści dwie. dnia. Mechanizm CPN ceny paliw niżej zostanie utrzymany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie rezygnuje z pakietu obniżającego ceny na stacjach mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Szef rządu zwrócił się także do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. O możliwie szybkie przystąpienie do głosowania w sprawie odrzucenia drugiego prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Mówił o tym otwierając posiedzenie rządu premier Donald Tusk. A my łączymy się z Sylwią Białek, która zna na szczegóły i przysłuchiwała się i tej wypowiedzi premiera i zna dokładnie przebieg i efekt dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Zdaniem premiera już od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie na polskich stacjach paliw, ale jak mówił mechanizm CPN ceny paliwa niżej zostanie utrzymany pomimo rozejmu. Podkreślał, że ostrożnie podchodzi do zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a sytuacja w regionie pozostaje niepewna.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 Premier zaznaczył, że informacje dotyczące zawieszenia ognia wszyscy przyjęli z dużą ulgą. Dodał, że wszystko można powiedzieć, ale nie to jednak, że sytuacja została ustabilizowana na stałe. Donald Tusk podkreślał także, że jedno jest pewne, pokój nawet czasowe zawieszenie ognia jest lepsze niż wojna, tak mówił premier. Ale szef rządu nawiązał też do zamieszania na rynku kryptoaktywów. Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptowalut. Premier zwrócił się w tej sprawie do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. O, jak mówił, szybkie działania w tej sprawie. Szef rządu powiedział bowiem, że ma niepokojące informacje dotyczące powiązania giełdy Zonda Krypto z politykami opozycji. Te informacje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 prezydenckiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut, projektu, o którym współpracownicy Karola Nawrockiego mówił, mówili, gdy ustawa była wetowana. Mowa była wówczas o trzech tygodniach, a minęło już od tamtej pory 100 dni. Tak mówił premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, ale to posiedzenie już się zakończyło. Zakończyła się też konferencja prasowa rzecznika rządu Adama Szłapki, który podsumował posiedzenie i rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym. Rzecznik rządu PointFour formował, że nowe rozwiązania zakładają, między innymi, ustawowe wprowadzenie systemu rzeczników praw ucznia.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 Wcześniej premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by zawetować projekt dotyczący praw uczniowskich. Proponowane przepisy zapisane w tej nowelizacji gwarantują też uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu, czyli uczniowie będą mogli w ten sposób wyrażać swoją osobowość. Premier wyraził też nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy zawetowanie ustawy dotyczącej powołania Związku Metropolitalnego w województwie pomorskim. Ten związek obejmuje Sopot, Gdynie Gdańsk i celem ustawy jest lepsza koordynacja rozwoju regionów, w tym transportu publicznego, inwestycji infrastrukturalnych i sprawne zarządzanie aglomeracją liczącą ponad półtora miliona mieszkańców i ten związek będzie działał na takich zasadach jak ten funkcjonujący na Śląsku. Sylwia Białek i podsumowanie dzisiejszego posiedzenia rządu. Sylwio, dziękuję bardzo do usłyszenia. Dziękuję bardzo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 Zresztą już to sygnalizował że powiedział chociażby Zbigniewa Boguckiego, szefa gabinetu prezydenta. Pas prezydencki uważa, że przysiężenie sędziów to jest dyskrecjonalne, czyli takie jakby niezależne od, od innych czynników uprawnienie prezydenta. Przede wszystkim, polega, i przede wszystkim polega na tym, że prezydent może zaprzysiąć sędziów, ale nie musi. Wiemy, że mamy precedens z 2015 roku, kiedy Andrzej Duda nie zaprzysiągł sędziów wybranych przez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 strefą tak naprawdę wolnego handlu i instytucją, w której dochodzi do transferu, transferu pewnych środków z zachodu na wschód Europy, bo Polska jest przecież wielkim beneficjentem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 trochę inaczej podchodzić do suwerenności, nie tak klasycznie nie rozumieć tej suwerenności tak jak jako takiej no, zupełnie, e, zupełnie sa, pełnej samodzielności w obrębie jednego państwa, tylko raczej patrzeć na to, jak jako pewną suwerenność europejską. I e, natomiast w walce z takimi poglądami Orban jest cennym sojusznikiem, bo nie dość, że on ma bardzo podobne poglądy na Unię Europejską, być może nawet dalej idące, to jeszcze można się chować za jego plecami i to jemu zostawiać rolę tego właśnie hamowania integracji europejskiej, a nie występować w roli tego pierwszego hamulcowego, bo oczywiście jeżeli chodzi o politykę Orbana wobec, ym, wobec Rosji czy wobec Ukrainy, no to tutaj polskie, drogi polskiej prawicy i Orbana się wyraźnie rozchodzą, co zresztą jest, jest często... Często podkreślane, natomiast no, łączy, łączy Orbana i prawicę wspólny przeciwnik, bo mam nadzieję, że jednak nie postrzega prawica Polska Unii Europejskiej jako wroga, ale niewątpliwie jako przeciwnika, czyli właśnie Unia Europejska. Panie redaktorze, to jeszcze Bliski Wschód i pytanie o trwałość rozejmu, który tam obowiązuje. Mamy informację o tym, że Izraelska Armia przeprowadziła ataki na prawie 100 celów w Libanie. Czy to może mieć wpływ na to, co dzieje się i będzie dziać się na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, ale również szerzej w całym regionie. No bo wiemy o tym, że to co dzieje się w Libanie to jest ten odprysk wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, która w tej chwili no, jest w takim stanie zamrożenia po tym ogłoszeniu rozejmu przez prezydenta Donalda Trumpa. No zobaczymy te, te takie intensywne bardzo ataki na Liban i to podkreślenie przez Izrael, że Liban nie został objęty objęty zawieszeniem broni, mimo że pierwsze sygnały i e, pierwsze informacje o tym, co znalazło się w tym dziesięciopunktowym irańskim planie, który stał się podstawą do do zawarcia tego porozumienia o zawieszeniu broni, mówiły, że Liban i wojna Izraela z Hezbollahem też są tym zawieszeniem broni objęte, ale Izrael bardzo szybko to zdementował i rzeczywiście bardzo intensywnie rozpo... kontynuuje tak naprawdę działania w Libanie. Nie jest tajemnicą, że Izrael, i to też wiemy z doniesień medialnych, ale to też widać z logiki tej wojny, Izrael nie jest zwolennikiem deeskalacji w tym konflikcie. Izrael chciałby wykorzystać ten historyczny moment do tego, żeby maksymalnie osłabić Iran czy wręcz doprowadzić do zmiany reżimu, która dziś wydaje się mało prawdopodobna. Pamiętajmy, że z perspektywy Izraela Iran to jest śmiertelne zagrożenie, dlatego że oficjalną polityką państwa irańskiego jest zniszczenie państwa Izrael. To jest cel polityki zagranicznej reżimu Ayatollahów. Natomiast wydaje się, że Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby jak najszybciej wojnę zakończyć, dlatego że skutki gospodarcze tej wojny, zwłaszcza wzrost cen Cen paliwa, który jest następstwem wzrostu cen ropy oraz niepopularność tej wojny w społeczeństwie amerykańskim sprawiają, że Trump nie może sobie pozwolić na przedłużający się konflikt, dlatego że jego wyborcy się zaczynają od niego odwracać. Republikanie w sondażach coraz, coraz częściej, to jeszcze nie jest ponad połowa, ale to się zbliża, wyrażają niezadowolenie z powodu wojny. Wszyscy już w Stanach też wyrażają niezadowolenie z powodu rosnących kosztów życia, a pamiętajmy, że Donald Trump doszedł do władzy obiecując, że Stany Zjednoczone nie będą się angażować w takie mm. niekończące się wojny i obiecał zduszenie inflacji. No, kontynuacja wojny z Iranem byłaby zaprzeczeniem tych wszystkich obietnic. A w Stanach dajście... Zjednoczonych rok wyborczy, panie redaktorze, prawda? Wiemy tak jest. o tym, że jesienią tak zwane połówkowe, połówkowe wybory do amerykańskiego kongresu. Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita był z nami. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz za te rozmowy do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.